Jana rozdział szesnasty. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Wyłączać was będą z synagog, ale przyjdzie godzina, że każdy, który zabije was, będzie mniemał, że Bogu służy. A to będą czynić, bo nie poznali Ojca ani mnie. Ale to wam powiedziałem, abyście, gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. A teraz idę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Lecz że to powiedziałem wam, smutek napełnił serce wasze. Ale ja wam prawdę mówię, pożytecznie jest dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Ale jeśli odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, iż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, iż do ojca mego idę i już mię więcej nie ujrzycie. O sądzie zaś, iż książę tego świata jest osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy mówić będzie i przyszłe rzeczy oznajmi wam. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i oznajmi wam. Wszystko, co ma ojciec, moim jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i oznajmi wam. Jeszcze krótki czas, a nie ujrzycie mię, i znów krótki czas, a ujrzycie mię, bo ja idę do ojca. Mówili tedy niektórzy z uczniów jego między sobą. Cóż to jest, co nam mówi? Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mię, i znów krótki czas, a ujrzycie mię, i bo ja idę do ojca. Mówili więc, Cóż to jest, co mówi? Jeszcze tylko krótki czas? Nie wiemy. Poznał tedy Jezus, że go pytać chcieli i rzekł im. Pytacie siebie wzajemnie o to, co powiedziałem. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się obróci. Niewiasta, gdy rodzi, smutek ma, bo przyszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko już nie pamięta udręczenia z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. I wy teraz smutek macie, ale znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. A w owym dniu o nic pytać mię nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca w imieniu moim dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełną. To wam przez przypowieści mówiłem, ale przyjdzie godzina, gdy już więcej przez przypowieści mówić wam nie będę, lecz wyraźnie o Ojcu moim oznajmię wam. W owym dniu w imieniu moim prosić będziecie, a nie mówię wam, że ja będę Ojca prosił za wami, albowiem sam Ojciec miłuje was, żeście wy mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Rzekli Mu uczniowie Jego. Oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus. Teraz wierzycie? Oto przyjdzie godzina i już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat.